Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Cannes. Autorzy petycji apelują także do Rady Miasta o wystąpienie do Ministerstwa Kultury z inicjatywą nagrodzenia reżysera medalem zasłużony kulturze Gloria Artis. I to już wszystko w tym serwisie, a na kolejny zapraszamy o 17.57. Radio Afera. Rokowo i alternatywnie. Mamy 17. Studencki Patrol. Szybko zleciała ta godzina, dlatego powracamy i nie zwalniamy tempa, bo już za niecałe 10 minut porozmawiam z panią Dorotą Pisulą, kierownikiem Biura Karier UAM na temat wyzwań, jakie stoją przed studentami na rynku pracy. I oczywiście za chwilę po następnym utworze przypomnę wam o konkursie, który też trwa do 18, tak jak Patrol, a realizatorką nas jest Marcelina mikołajczak Iz odbiorników gramy do osiemnastej. Tuku tuku tum, tuku tuku mi stuku puka w okolicy kół, co to tuku może być? Tuku ja pojęcia nie mam. Póki stuku puka wyt, nie wymieniam. Tuku tuku tukum tuku tuku tukum coś mi stuku puka w okolicy, kół, co to tuku może być? Tuku ja pojęcia nie mam. Póki stuku puka wyt, nie wymieniam. Bardzo ja oh, wstyd, to prawda. Zupełnie nie znam się na autach, nie. Nawet nie wiesz jaka trauma Jak na desce zapala mi się lampka Jadę do mechanika w stres jak w liceum, fizyka Ciekawe o co będzie pytał I czy wszystko przed sobą malaika Uu, Mówi, że to wina klocków Uu, A drugi, że to coś przydrożku Przytakuje im po prostu Bo nie rozumiem ani słowa po mechanikowsku nie kręcą mnie w ogóle Jak widzę fajną furę w jakimś dysku, To ci mówię, jedyne co googluje, co? Ile ma z tyłu izofix? Tuku tuku tuku tuku tuku tuku tuku tuku tum, tuku tuku tuku tuku tuku tuku tuku Coś mi stuku, puka w okolicy kół Co to tuku może być, tuku ja pojęcia nie mam Póki stuku, tuku puka w rytm, nie wymieniam Tuku tuku tulum. tuku tuku tuku tuku tuku Coś mi stuku, puka w okolicy kół to tuku może być, tuku ja pojęcia nie mam Póki stuku, tuku puka wytm nie wymieniam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 i wiesz co mi się marzy, żeby z bitem grały też kierunkowskazy Ta opcja byłaby dobra, może ludzie by zaczęli, używać ich na ronda Tuku, tuku, tuku, tuku, tuku, tuku, tuku, tuku, tuku, tuku, tum, tuku, tuku, tuku, tuku mi stuku, puka w okolicy, kus, to tuku może być, tuku ja pojęcia nie mam. Póki stuku, puka wyt, nie wymieniam. Tuku, tuku, tuku tuku, tuku, tuku, tum Coś mi stuku, puka w okolicy, kus, to tuku może być, tuku ja pojęcia nie mam Póki stuku, puka wyt, nie wymieniam. A z tego wszystkiego zapomniałem się Wam przedstawić, właściwie przypomnieć e, przed mikrofonem Michał Bagiński. E, no i przypominam o konkursie do wygrania. Jedna wejściówka podwójna na Silent Disco, które odbędzie się na Placu Wolności już w najbliższą sobotę, 2 maja o godzinie 22. Żeby wygrać, wyślijcie do nas smsa o treści afera, wasze imię i nazwisko oraz odpowiedź na pytanie konkursowe, które jest powiązane z dzisiejszym Międzynarodowym Dniem Jazzu i brzmi... Czy lubicie słuchać jazzu? Jeśli tak, bądź nie, to dlaczego? SMS-y siedziciel numer 7148, koszt to złoty 23. Zł. Autopromocja. Nie zdążyłeś włączyć radia? Nic straconego. Sprawdź nasze podcasty w serwisie Spotify. Artystyczne podróże międzygeneracyjne.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 Rok psychodeliczny, stoler i inne transgresje umysłu. Modliwiczce psychodeliczne w Radio Afera. Die. Autopromocja. Radio Afera. Rokowo i alternatywnie. Generuje w czaszce skwar, W myśli śle, szywa w błę. Mógłbym twoim słońcem być Spinać zmierzch i świt Jestem powietrzem Nie wiem, nie wiem co lepsze Jestem lotnym istnieniem I już się nie zmienię Wsłysza tlen wow. Gasi płomień jednym tchem wow. Czasem plącze ścieżki dusz wow. Wywołując żar i mróz twoim słońcem my studentów na rynku pracy. O tym trudnym temacie porozmawiam z kierownikiem Biura Karier UAM Dorotą Pisulą. Dzień dobry. Dzień dobry. Jakie są obecnie największe trudności, z jakimi spotykają się studenci wchodzący na, na rynek pracy? Myślę, że największym problemem są zmiany, którym ten rynek podlega. Bardzo dużo się zmienia, trudno być na bieżąco czasami w trendach, w zapotrzebowaniach na rynku na dane kompetencje, na dane zawody, więc myślę, że ta zmienność jest dużą przeszkodą. A czy, czy zauważa Pani, że jest pewna zmiana i te oczekiwania są większe w stosunku do studentów przez pracodawców? Ja myślę, że oczekiwania pracodawców zawsze były duże w zderzeniu z tym, że ktoś kiedyś nie pracował i dopiero zaczyna swoją drogę zawodową, ale ja myślę, że to jest właśnie to, że jako Biura Karier zachęcamy i dajemy też możliwość studentom do tego, żeby tam ten pomost między edukacją a rynkiem pracy budować już na studiach to właśnie ta, czy jako biuro karier, to jaką pani widzi, że ta rola, jaka powinna być ta rola właśnie w lepszym przygotowaniu studentów do wejścia na rynek? Przede wszystkim biorąc pod uwagę, że mieszkamy tutaj w Poznaniu, tak naprawdę o pracę nie jest tak trudno, kiedy myślimy o dorobieniu sobie dodatkowych pieniędzy podczas studiów i niestety wiele osób w tym kierunku idzie, nie myśląc o tym, żeby zacząć robić tak naprawdę coś, co ich też pozycjonuje na rynku pracy, czyli rozwijać kompetencje albo robić takie rzeczy, które są zgodne z kierunkiem kształcenia, a także... Z predyspozycjami danej osoby. I myślę, że to jest ta rola Biura Karier, żeby podpowiadać, pokazywać, dawać szansę znalezienia ta, takiej pracy, która będzie nas rozwijać już na studiach. Czyli te to można to zaliczyć do błędu, który popełniają studenci, że zamiast budować sobie CV i jakieś różne kompetencje, zdobywać to po prostu idą do pracy, tak? Czy, czy to nie Dokładnie jest. Dokładnie tak? tak. Koncentrują się na zarobkach i na zarabianiu, powiedziałabym, łatwych pieniędzy, a niekoniecznie inwestują w miejsca, w których mogą się czegoś nauczyć, co im się przyda w przyszłości. A odnośnie takich absolwentów, czy, czy osób w trakcie studiów, które chcą odejść praktyki, czy y, widzi Pani taką zależność, że jest y, ciężej o te praktyki i firmy raczej są niechętne w y, zatrudnianiu studentów? No, na pewno widzimy tą dynamikę rynku, że zmieniają się stanowiska pracy, zadania, zatrudnienie, sposób zatrudnienia, bo rozwija się technologia, więc część takich podstawowych zadań realizowane jest niekoniecznie przez osoby bez doświadczenia, tylko realizowane jest automatycznie, ale też coraz więcej nowych miejsc powstaje, więc myślę, że warto być na bieżąco i warto próbować z naciskiem napróbować, bo drugim takim problemem studentów jest to, że odkładają y, aplikacje, czy pójście na rozmowę kwalifikacyjną, złożenia dokumentów aplikacyjnych dopiero na koniec studiów, a nie zaczynają odpowiednio wcześnie. A czy, no okej, okay, czyli jest, y, że ten rynek nie jest przesycony studentami, y, ale czy mimo wszystko te praktyki troszeczkę ta... Y, Szansa, którą kiedyś dawały na zatrudnienie, teraz nie smalała i nie, jest, nie daje aż tyle, e, w, co kiedyś. I już nie jest aż tak e, chętnie student, który miał gdzieś praktyki w jakimś e, sensownym miejscu zatrudniany. Ja myślę, że chodzi też o rodzaj prostych prac i kompetencji, że czasami wymagania są trochę większe i na pewno nie jest to już taki rynek jak kilka lat temu, że to był to totalny rynek pracownika, to się zaczyna zmieniać. I trochę trzeba włożyć wysiłków w szukanie pracy. Wiele osób się zniechęca wysyłając jedne czy drugie dokumenty, trzecie, kiedy nie ma odzewu. A tak naprawdę ta wytrwałość w poszukiwaniu pracy jest ważna. Z drugiej strony niestety spotykamy niedbałość firm, które nie odpowiadają kandydatom, którzy na dane stanowisko się nie dostali. Niestety kultura tutaj odpowiedzi nam się zmienia. Dawniej częściej było tak, że jednak odpowiedź otrzymywali wszyscy, nie tylko kandydaci, którzy przeszli do następnego etapu rekrutacji. Teraz się to bardzo często zdarza. No właśnie, czy w takim razie, że tak jak e, Pani mówi, nie ma tej odpowiedzi, to może nie powinno być to jakoś tak odgórnie uregulowane, że jednak każda firma jest zobowiązana do tego, żeby e, napisać chociaż, czy nawet po prostu wysłać wygenerowany mail, że dziękujemy, ale e, niestety nie chcemy e, tej współpracy zacząć? Ja myślę, że takiej regulacji nie ma chyba w żadnym kraju, bo nie spotkałam się z taką sytuacją, żeby odgórnie takie regulacje były. Raczej wynika to z kultury organizacyjnej, z tego, że być może kandydat do nas wróci za rok czy za półtora. Chodzi o to, żeby on miał też z naszą firmą dobre, dobre wspomnienia. Ale myślę, że gdybym mogła sobie życzyć, to właśnie tego, żeby studenci częściej trafiali do biura karier i częściej na przykład y, konsultowali swoje dokumenty aplikacyjne, brali udział w symulacji rozmowy kwalifikacyjnej, bo nie każdy rumie rozmawiać o pieniądzach, o obowiązkach, o tym, w jaki sposób będzie wdrażany, a do tego, jak do pierwszej randki można się przygotować. No i przede wszystkim, żeby też korzystali z możliwości uzupełniania konkretnych kompetencji, które będą dla nich przydatne i które na pewno spowodują, że pracodawca się nimi zainteresuje. No a właśnie jakich tych kompetencji y, widzi Pani w ostatnich latach brakuje studentom? Czy są to bardziej Myślę... kompetencje twarde czy miękkie? Myślę, że różnorodne i tutaj w zależności od branży te kompetencje będą różne, ale na pewno to, co łączy, to to, że więcej możemy razem, więcej niż indywidualnie, więc umiejętności współpracy w grupie, wytrwałości, o której już mówiłam, to na pewno z kompetencji tutaj miękkich, umiejętności komunikacyjne, krótkie formy słowne, pisanie maili, ale też kontakt telefoniczny bezpośredni z klientem. Na pewno jest umiejętności negocjacji, to są na pewno umiejętności, które będą przydatne, ale też umiejętność szybkiego przyswajania wiedzy i nowych narzędzi, bo rozwój technologii wymaga od nas szybkiego dokwalifikowania się pracy na innym narzędziu, na innych aplikacjach, innych umiejętności technicznych, więc to na pewno też cały czas jest przydatne. No a właśnie to jeszcze tak wracając odnośnie tego, że studenci czasami decydują się na po prostu podjęcie jakiejkolwiek pracy w trakcie studiów, no to w takim razie ten student, który no nie ma specjalnie czym wyróżnić się względem na przykład nie ma jakiegoś stażu zaliczonego czy kursu, a jak można na przykład sformułować swoje CV, żeby mimo wszystko wyróżnić się na tle innych kandydatów? Przede wszystkim myślę, że ważne jest to, żebym ja wiedział, co potrafię i umiał to nazwać, bo to jest podstawa. Nawet tego, czego nie potrafię, chciałbym się nauczyć i w tym pomagają doradcy zawodowi, żeby wiedzieć, bo jeśli wiem i umiem to pokazać, to łatwiej jest wyznaczyć sobie tę ścieżkę dojścia do celu, w którym, w którym chciałbym być. Więc ta świadomość jest, jest kluczowa. Udanej osoby, a drugą rzeczą to rzeczywiście przepracowanie CV, bo w ostatnich miesiącach coraz więcej pojawia się CV wspartych przez sztuczną inteligencję i tak naprawdę one wyglądają tak jak, jakbyśmy poszli do supermarketu, a jednak warto się wyróżnić, tylko bez wiedzy o sobie trudno jest się wyróżnić z automatu. Naprawdę warto nad tym indywidualnie popracować. To jeżeli takie parę szybkich porad mogłaby Pani udzielić, jak to CV, żeby się właśnie wyróżniało, czy po prostu wyglądało lepiej przyzwoicie, Pamiętaj o swoim CV, po pierwsze, żeby było prawdziwe i nie pisz o tym, czego nie masz. Druga rzecz, pamiętaj o spójności, żeby to wyglądało, jeśli to jest CV, chronologiczne, żeby wszystkie rzeczy, które powinny tam być, były. Daty, nazwy firm, stanowiska, tam, gdzie dla osób, które mają małe doświadczenie, pamiętaj, że opis tego, co robiłeś na praktyce, na stażu, a nawet y, biorąc udział w swoim hobby, na przykład jeśli organizowałeś bieg, maraton, y, y, y, jakiś rodzaj aktywności lokalnej, to też może być y, traktowane jako twoje doświadczenie. I nie myśl o tym, że czegoś dzisiaj nie masz, bo możesz to uzupełnić w ciągu pół roku. Pomyśl o sobie w przyszłości i postaraj się zaplanować ścieżkę rozwoju. Okej, okay, no to, to taki teraz mam nadzieję, że wszyscy, którzy pracują nad swoim CV zapamiętają i spiszą sobie te punkty. To tak jeszcze słowem końcowym, bo niedługo zaczną się matury i wiele licealistów bądź osób z technikum będzie chciało rekrutować na studia, to jeszcze taka może porada dla nich, czy kierunek studiów faktycznie ma nadal kluczowe znaczenie przy rekrutowaniu się do firm, czy raczej już się liczą umiejętności zdobyte praktycznie. Yeah. Ja myślę, że w ciągu życia będziemy kilkanaście razy zmieniali nie tylko stanowisko pracy, ale też charakter tego, co robimy, więc warto pamiętać o tym, co jest zgodne z nami i do czego mamy predyspozycję, Więc jeśli ktoś nie lubi pracować z ludźmi, to nie trudno jest wybrać kierunek studiów z tym związany. Jeśli ktoś nie lubi liczyć, to na pewno nie powinien iść na bardzo ścisły kierunek studiów. Więc wracamy do tego samego tematu, co z rynkiem pracy. Warto poznać swoje oczekiwania, swoje predyspozycje i pod tym kierować się wyborem studiów. Jeśli spojrzymy na poznańskie uczelnie, Przykładem. może być uniwersytet, tych kierunków jest naprawdę dużo i są one dobrze sprofilowane. Jak wejdziemy na strony poszczególnych uczelni, są opisane kierunki studiów, więc na pewno to, co mogę poradzić maturzystom, to poszperajcie i poszukajcie. Zróbcie swoją listę top 10 kierunków, na które chcielibyście startować i pogłębcie informacje. Wejdźcie na stronę wydziału, zobaczcie, co poza Kierunkiem studiów oferuje dana uczelnia, może koła naukowe, może wyjazdy zagraniczne, może jakieś ciekawe wydarzenia kulturalne, możliwość wzięcia udziału w jakichś dodatkowych aktywnościach, bo to też są studia i to warto wiedzieć zanim się wybierze kierunek. I tym pozytywnym akcentem bardzo Pani dziękuję moim i Waszym gościem była Pani Dorota Pisula, kierownik Biura Karier Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Bardzo dziękuję. Dziękuję za spotkanie. I'm not going to love W tym pokoju, który mówi mi o tobie, który pozbawia mnie snu. Studencki patrol na 98 i 6. Jeżeli szukacie na ten tydzień pomajówkowy, co właściwie robić, no to jest na przykład webinarium pod tytułem Sztuczna Inteligencja w zootechnice i weterynarii. Szanse i zagrożenia. Powiem szczerze, że dla mnie to brzmi trochę abstrakcyjnie, no bo jednak kontakt z żywym zwierzęciem, a sztuczna inteligencja, no ale jeżeli wy chcecie się dowiedzieć czegoś więcej na ten temat i dowiedzieć się, jak to się łączy, no to właśnie to webinarium odbędzie się 6 maja o godzinie 17.00 w formule online. Natomiast obowiązują zapisy. Link do rejestracji jest na stronie up.poznań.pl. Muzyka Decided to disappear into suited up Pozostaniemy, nie w, pozostaniemy na Ziemi, a nie na orbicie i e, przedstawicielki koła e, PUT Rocket Lab opowiedzą trochę więcej o strukturze. Five, five, four, three, three, two, na orbitę zabiera Was koło naukowe PUT Rocket Lab z Politechniki Poznańskiej. W każdy czwartek o 17.30. Actually, it is rocket science. Cześć, z tej strony znów Pud Rocket Lab, z tej strony Kinga Lisiecka i Agata Mech. Kinga, jesteś liderem sekcji marketingu w Pud Rocket Lab. Czy możesz mi powiedzieć, czy ta sekcja istniała od zawsze, czy powstała na przestrzeni lat? No coś mi się tak obiło o uszy, że jestem tą liderką, nie powiem, że nie. E, nie, sekcja marketingu nie była od zawsze. Jak zazwyczaj to się dzieje, po prostu to wynikało z potrzeby. W miarę rozrastania się koła, po prostu zaczęło nam brakować mocy przerobowych do rzeczy stricte związanych z postami wydarzeniami, grafikami i z wszystkim, co jest związane z marketingiem. Więc pewne osoby, które wtedy tam były padły na pomysł, aby wydzielić osobną sekcję, która będzie poświęcona tylko i wyłącznie zadaniom związanym z marketingiem. A powiedz mi proszę, jak to się stało, że zostałaś liderem? No, generalnie po prostu zostałam zapytana, czy chcę. Pamiętam, że mój poprzedni lider, Miłosz Wiśniewski, magister Miłosz Wiśniewski, pozdrawiam, randomowo wracając z jakiegoś eventu zapytał mnie, czy bym nie by chciała po prostu zostać liderką. No i tak się zgodziłam i tak już mijają w marcu dwa lata, jak, jak jak to będę robiła. I powiem szczerze, że jestem zadowolona z tego, jak to wygląda. Jestem bardzo dumna z siebie, jakie rzeczy osiągamy i na jakim to jest poziomie. Czkolwiek czuję, że to już jest chyba ten moment, kiedy trzeba będzie oddać półeczkę i wdrożyć nową osobę. Ciekawe jest też to, w jaki sposób wygląda wdrożenie nowej osoby i rzeczy, które dla ciebie wydają się oczywiste i przecież robić to od zawsze. Jak możesz tego nie wiedzieć? Nie są takie oczywiste dla osób, które nigdy nie zarządzały grupą, bądź nigdy nie zarządzały czymś związanym z marketingiem. więc jest dużo przy tym pracy, ale praca na pewno się opłaci, bo wierzę w to, że nowe osoby dają nowe pomysły i nową świeżość, więc tak jak ja wniosę coś swojego po tak myślę, że następna osoba wniesie coś swojego. No i literką też teraz nie jestem sama, jest jeszcze Julka ze mną. Julka mi bardzo dużo pomaga. Gdzieś w przyszłości pewnie ja się usunę w cień, a ona wejdzie za mnie, więc mam nadzieję, że sprawia jej to dużo fanów, tak jak mi. A odnosząc się do zarządzania grupą, powiedz mi, czy jakaś rzecz szczególnie sprawia ci trudności? Trudność... Tak i w sumie jestem, jak jestem pytana gdzieś o to, to zawsze mówię to samo, czyli dogadać się z inżynierem. Dogadanie się z osobami technicznymi, nie będąc osobą techniczną, jest na tyle ciężkie, że nie myślisz w tych samych ramach, co oni. Dla nich wszystko jest, okej, okay, zrobię, okej, okay, teraz, naraz, spoko. E, no, osoba nietechniczna nie patrzy na to w ten sposób. Dla nas jest bardzo dużo kalkulacji w głowie, a szczególnie dla mnie, jako dla kobiety. Bardzo dużo kalkuluję, przemyślam, overthinkuję na tematy, które z Absolutnie mogę być zrobione prosto linijnie. No i to też gdzieś jest plus pracy z inżynierami, że uczysz się myśleć w inny sposób, bardziej takie zadanie, rozwiązanie, osiągnięcie celu, koniec, next i taki przemiał. Okej, okay, a oprócz tego prostszego myślenia, czy yy, bycie liderem w sekcji marketingu nauczyło Cię czegoś jeszcze? Bardzo bym chciała powiedzieć, że zarządzania czasu, ale absolutnie w tym jestem do niczego, pomimo tego, że powinnam lepiej zarządzać swoim czasem. Poza tym wydaje mi się, że polega nie na ludziach, że nie wszystko musisz dźwignąć samemu, nie wszystko musisz zrobić samemu i że... To, że ty coś zrobisz, nie znaczy, że ty zrobisz to absolutnie idealnie, inne osoby też mogą zrobić coś bardzo dobrze i, i nie musisz się tak tym przejmować, że to musi być zrobione tak, jak ktoś sobie to wyobraża. Okej, okay, a jakbyś miała mi przytoczyć jakieś takie najtrudniejsze, marketingowe zadanie, jakie ci się przydarzyło w całej twojej historii bycia w Rocket Labie? Organizowanie premier Heksy. Postokroć stokroć zorganizowanie premiery Heksy. To było najcięższe marketingowe wyzwanie. Pamiętam, jak pięć minut przed tym, jak mieliśmy, jakby zaczynać całe wydarzenie, byłam na backstage'u i spałam dwie godziny. Z tego Wszystkich emocji się popłakałam. Nie wiedziałam, w co ręce włożyć. Miałam za krótką sukienkę. Nie wiedziałam, czy wszystko jest dopięte i po prostu byłam w takim amoku. I jeszcze pamiętam, jak Miłosz spojrzał mi w oczy i powiedział, okropnie jest? To przygotuj się. Teraz będzie tylko gorzej. <grych> No, to było ciężkie, ale jestem tu nasz, powyższa to super. Okej. Okay. Dobra, dziękuję Ci bardzo, Kinga, za spędzony czas tutaj i, i za ten wywiad. A, tam wywiad. Trochę zapogadałyśmy. Ja też to wyję, dziękuję Agatko i do zobaczenia za tydzień. PA! 5, 5, 4, 3, 2, 1. Na orbitę zabiera Was koło naukowe Put Rocket Lab z Politechniki Poznańskiej. W każdy czwartek o 17.30. Actually, it is Rocket Science. Autopromocja. Nie zdążyłeś posłuchać w radiu? Nic straconego. Włącz podcasty Radia Afera w serwisie Spotify. I've named this one. Post Office. Postironiczny wieczór z muzyką alternatywną i eksperymentalną. Każdy czwartek o godzinie 22. Autopromocja. Reklama. Twoja oferta ma trafić do studentów? Zareklamuj się w Studenckim Radiu. Skontaktuj się z nami. Promocja Reklama. Studencki Patron.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 Yo, a mam tu tylko was, te przyjaźnie są niezbędne Rodzina setki kilometrów stąd Choć nawet nie wiem, gdzie jest mój prawdziwy dom mm -hmm. Widzę, kto mgłą. Na jednym wózku jedziemy pod Nudnijmy w twoim mózgu i wchodzimy w łąd, Yo! Oldschoolowy geek, muzyczny nerd. Liryczny freak, bo taki mam wkręt. Żyję w świecie, gdzie zio, ale nie mówią mi, że I can't. Nasze mózgi tworzą synaptyczny band, synaptyczny band. Oldschoolowy geek, muzyczny nerd. Liryczny freak, bo taki mam wkręt. Żyję w świecie, gdzie się ale nie mówią mi, że I can't. Nasze mózgi tworzą synaptyczny band, synaptyczny brand Nerwoból ustał, kuleczyłem się dźwiękiem. Pękają usta na dworze, suche powietrze. Ludzie iluzją. Widziałem takich w PC Ej miły nie wiesz Ja jestem bawrów trendem ja, Twój komputer jest w separacji z netem Służy jako narzędzie Na nim układam ferkę szkodami zagrać w gierkę Gdy tak dokudknę się Familia żyje w stresie Co mu za mi przyniesie? Mam na to ziom robię, robię co muszę przecież To nie ja Yo. ją wybrałem Ona mówi przeze mnie Dzwoniłem przyjaciół Nie mam wróć nic więcej Nie pytaj o ich cenę Bobek tak nie stać ciebie Yo, Urodzony w czepku metką made in heaven dotyry w korporacji Na luzaków Brak hip-hopowych akcji wywołuje zemdlenie Ochrona wartości pozwala zerwać pieczęć Oldschoolowy geek, muzyczny nerd Liryczny freak, bo taki mam wkręt Żyję w świecie, gdzie ziomalę, nie mówią mi, że I can't Nasze mózgi tworzą synaptyczny bend, synaptyczny bend Oldschoolowy geek, muzyczny nerd Liryczny freak, bo taki mam wkręt Żyję w świecie, gdzie ziomale nie mówią mi, że I can't Nasze mózgi tworzą synaptyczny bend, synaptyczny bend Ej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 Zostało ostatnie 20 minut do rozwiązania. Przygięcia konkursu na jedną wejściówkę podwójną na Silent Disco, które odbędzie się na Placu Wolności już w najbliższą sobotę 2 maja o godzinie 22. Żeby wziąć udział i wygrać, wyślijcie SMS-a o treści afera, wasze imię i nazwisko oraz odpowiedź na pytanie konkursowe, które brzmi, czy lubicie słuchać jazzu i tak, bądź nie, to dlaczego? SMSy y świcie numer 7148, koszt to złoty 23. swój biznes solidnymi podstawami finansowymi, tak i yy, brzmi Tytuł e, szkolenia dla studentów oraz pracowników e, Politechniki Poznańskiej e, licz nie tylko na swój pomysł i produkt, czyli elementarz wiedzy finansowej dla początkującego przedsiębiorcy. Także jeżeli słuchają nas jacyś ambitni studenci, którzy chcą rozwinąć swoją firmę, no to może warto zainteresować się tym e, tematem. Natomiast czasu macie dużo, ponieważ e, wydarzenie odbędzie się 20 maja. Więcej informacji... Co ciemność mi dośpiera siły Jak Herkules nie ma ma tyle pracy jest do zrobienia Wszystkie troski rzucam dzisiaj w kąt Kawka, muza, mój bezpieczny ląd Na słuchawkach kolorowy wiatr Znowu mam dziesięć lat Ene duerike, faque torba, borba ósmy Eus, Deus, Kosmateus i Morele Pax Ene duerike, faque torba, borba ósmy smake Eus, Deus, Kosmateus i Morele Pax Fuck it all over, Deus,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 Ja się nie bałam, chociaż nie potrafiłam latać Takie kolana, pobijane łokcie Tak się kończyły nasze manewry na ośce I tak kolorował smoki pościel Nie wiedziałam, że dorosnę i żyło mi się prościej Szukam tamtych chwil, łatwiej było mi Patrzeć na świat, życie chciałam KONIEC! Dziesiąty Dzień Różnorodności Kulturowej, dyskusja z cudzoziemcami uczącymi się na wydziale neurofilologii. E, takie wydarzenie odbędzie się 16 maja o godzinie 17.30. E, będzie ono polegało na otwartej dyskusji na temat tego, e, jak o doświadczeniach międzykulturowych oraz codziennej komunikacji nauce, komunikacji nauce języków i wzajemnym poznawaniu w wielokulturowym środowisku akademickim i Miejskim poprzez warsztaty, dyskusje, wystawy i tak dalej, a więcej informacji znajdziecie na stronie amu.edu.pl While I'm trying to believe But you're telling me I'm pretty and so I know not your problem It's so alright I to by było na tyle w dzisiejszym Studenckim Patrolu. Ostatnim w tym miesiącu, ostatnim przed majówką. Jutro czeka Was wypoczynek, natomiast możecie sobie przy okazji włączyć aferę na, bez Studenckiego Patrolu. Niestety, ale on wróci już w najbliższy poniedziałek, także w imieniu kolegi zapraszam. Dzisiejszy patrol realizowała Marcelina Mikołajczak przed mikrofonem Michał Bagiński. Życzę Wam spokojnej i udanej majówki do sushang a a hip I'll see. 12:57 Czas na serwis informacyjny. Basia Krzyżostaniak i Joanna Kęsicka. Zapraszamy. Wielkopolskie Centrum Onkologii w Poznaniu zyskało kolejne sale operacyjne. Wszystko dzięki modernizacji Centralnego Bloku Operacyjnego Szpitala, która pochłonęła blisko 40 milionów złotych. To bez wątpienia bardzo ważne wydarzenie podkreśla Marszałek Województwa Wielkopolskiego Marek Woźniak. To jest konsekwentna realizacja takiego długofalowego programu modernizacji przestrzeni szpitalnych, również Wielkopolskim Centrum Onkologii. My traktujemy ten szpital jako jeden z naszych priorytetowych obiektów, bo tutaj, jak wiadomo, no, choroby nowotworowe są jednymi z tych, które najczęściej spotykają mieszkańców Wielkopolski, obok oczywiście chorób układu krążenia. Do tej pory Wielkopolskie Centrum Onkologii posiadało sześć sal operacyjnych. Po gruntownym remoncie i przebudowie oddane do użytku zostały kolejne trzy. Informacje z Wielkopolski na 98,6. Podpoznańska kładka nad Bartą z Czerwonaka do Poznania jest już prawie gotowa. Obecnie konstrukcja czeka na przesunięcie w stronę drugiego brzegu. Jak podaj dla Radia Poznań zastępca wójta gminy Czerwonak, Paweł Glaser. Po przesunięciu będzie można przystąpić do prac wykończeniowych. Połączenie między Czerwonakiem a Poznaniem oznacza szybszą przeprawę dla pieszych i rowerzystów. Kładka zapewni również łatwiejszy dostęp do puszczy Zielonki i Dziewiczej Góry. Na inwestycje łącznie przeznaczono 14 milionów złotych. W trakcie dzisiejszego spotkania samorządowców zadeklarowano, że otwarcie przejścia będzie miało miejsce jeszcze w te wakacje. Lasy Państwowe rozpoczęły akcję Majówka 26. Wszystko to w trosce o spokojny i bezpieczny wypoczynek podczas nadchodzącego długiego weekendu. Akcja Straży Leśnej potrwa do 8 maja. O jej szczegółach mówi rzecznik prasowy Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu, Tomasz Maćkowiak. W wielu regionach Polski leśnicy będą pracowali intensywnie podczas tej majówki, będą zwiększone patrole w lasach. Będziemy też patrolować lasy z powietrza, bo lasy państwowe posiadają samoloty typu dromader. Nie tylko one gaszą pożary, ale Również patrolują. Leśnicy apelują o odpowiedzialne korzystanie z lasów państwowych. Jest skrajnie sucho, a rządowe centrum bezpieczeństwa wydało alert dla powiatu poznańskiego i obornickiego o dużym zagrożeniu pożarowym. Należy zachować ostrożność i nie używać ognia w lesie i jego sąsiedztwie. Informacje z bułgarskiej Radosław Murawski wrócił do gry. Pomocnik Lecha Poznań w niedzielę po rocznej przerwie związanej z kontuzją pojawił się na boisku i zagrał w meczu przeciw kolegi Warszawa, a dziś podpisał nowy kontrakt z kolejorzem. Murawski na Bułgarską trafił przed sezonem 2021-2022. Z poznańskim klubem zdobył dwa mistrzostwa Polski, a także awansował do ćwierć.